Jest dziewiąta, dwójka, jesteś na miejscu, Włodzimierz na chorobę. Przed mikrofonem Aldona Łaniewska, Wok, witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Zaczynamy od laureatów najważniejszego europejskiego wyróżnienia architektonicznego. Nagroda imienia Misa van der Rohe 2026 trafia do przebudowy Palais des Expositions w Charleroi w Belgii. Autorami realizacji są zespoły Aqua i architekten Jan de Filder i Nefink. Nagroda została przyznana za inteligentną i precyzyjną transformację ogromnego istniejącego budynku ekspozycyjnego, która pokazuje jak architektura może wykorzystać. To, co już istnieje, aby odkryć nowe możliwości przestrzenne, społeczne i materiałowe. Czytamy w uzasadnieniu jury. Fundacja Misa van der Rohe przyznaje nagrodę imienia swojego patrona od 1988 roku, wyróżniając tym samym najlepsze realizacje w Europie oraz edukując i promując innowacje w architekturze. Zwycięzcy przyznawanej co dwa lata nagrody otrzymują 60 tysięcy euro oraz rzeźbę autorstwa katalońskiego artysty Zawiera akurat Bero. Tymczasem Polska przez najbliższe tygodnie będzie wyraźnie obecna na kulturalnej mapie Brna. W tamtejszych instytucjach rozpoczęły się Dni Kultury Polskiej. Cykl wydarzeń przybliża mieszkańcom Mora w twórczość polskich artystów. Tegoroczne Dni Kultury Polskiej mają szczególny charakter. Towarzyszą im bowiem obchody 60-lecia partnerstwa Brna i Poznania. Dwóch miast o silnych tradycjach targowych. Rozpisany do połowy maja program obejmuje wydarzenia filmowe, literackie i teatralne. Swoje miejsce w rozpisce ma też polska kuchnia. Klub Polonus organizuje spotkanie z mieszkającym w Brnie poetą Jackiem Ślewczukiem. W przyszłym tygodniu historyczną stolicę Moraw odwiedzi z kolei Zbigniew Rokita, autor reportaży wydawanych również w języku czeskim. W program Dni Kultury Polskiej wpisuje się też kilka wystaw o polskiej fantastyce, polskich pisarkach, kobietach walczących z reżimem komunistycznym w Europie Środkowej Współczesnej polskiej architekturze i o dawnym poznaniu. Wojciech Stobba, Polskie Radio. 77 milionów złotych będzie kosztował remont w Teatrze Polskim w Poznaniu. Scena na ten cel dostała właśnie 50 milionów z Ministerstwa Kultury. Resztę dorzuci miasto. Budynek będzie przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych. Pojawi się zewnętrzna winda, mówi dyrektor teatru Marcin Kowalski. Te ograniczenia, z racji tego, że to jest budynek zabytkowy, historyczny, były bardzo duże i to było duże wyzwanie dla zespołu projektowego. Natomiast mam poczucie, że zrobiliśmy wszystko, co było możliwe. I mówię tutaj głównie w zakresie prac i modernizacji, która obejmuje przystosowanie tego budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Nam się to udało. Możemy dobudować windę zewnętrzną, która będzie obsługiwała każdy poziom tego budynku, co na pewno jest dużym ułatwieniem. Ten budynek był ćwierć wieku temu remontowany, natomiast nie obejmowało to w instalacji które są wewnątrz budynku, czyli mówimy tutaj o wymianie instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji cieplnej. W związku z remontem zespół Teatru Polskiego w Poznaniu przez dwa lata będzie pokazywał swoje spektakle poza dotychczasową siedzibą. Niestety na razie nie wiadomo gdzie dokładnie. 10 godzin podróży. W wagonie restauracyjnym kanapki ze smalcem i pasztet. W wagonach pasażerskich wystrój rodem z lat 80. XX wieku. Przed kilkunastoma minutami ze stacji Warszawa Główna w kierunku Zakopanego w pierwszą podróż wyruszył pociąg nieśpieszny. Na stację docelową przyjedzie około 19, Jak mówi Adam Wawrzyniak, celem jest podróżowanie, a nie szybka jazda. Wagony w tym pociągu posiadają różne prędkości konstrukcyjne. Wagon najwolniejszy ma prędkość 120 km na godzinę i to właśnie z tą prędkością głównie będzie podróżował pociąg niespieszny. Tutaj nieważny jest czas przyjazdu, tutaj ważne jest samo, samo podróżowanie i, i przeżywanie tej podróży. Nie chodzi o to, żeby tylko dotrzeć do celu, ale także żeby po prostu podróżować. Pociąg niespieszny składa się z zabytkowych, wyremontowanych wagonów. Będzie kursował na trasach w całej Polsce w piątki, soboty i niedzielę. To element obchodów jubileuszu stulecia PKP. Na tym kończymy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Kolejn, na kolejne zapraszam o 13.00, a więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl. Pogoda. Na północy i zachodzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze Polski duże z większymi przejaśnieniami. We wschodniej i południowej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północnym wschodzie, około 15 na przeważającym obszarze kraju, do 20 stopni Celsjusza miejscami na południowym zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na południu kraju i okresami na Pomorzu porywisty, północno-zachodni i północny. Reklamy.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 Słuchają Państwo dwójki do piątek, 17 kwietnia zaczynamy. Magdalena Wojtulani za konsoletą przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dawno, niedawno to oczywiście trzy godziny wspólnego słuchania muzyki dawnej i to są zazwyczaj te zupełnie niedawno wydane. Płyty. Tak będzie też dzisiaj. Dwie nowości i zapowiedź nowości, którą za tydzień przedstawi Państwu w tym miejscu Klaudia Baranowska. To będzie Bach, świetni wykonawcy. Kto i co, wszystko Państwu opowiem, gdy przyjdzie na to pora. Na razie jest pora na piękny, opadający bas, jak w sygnale naszych spotkań. Każda pasakalia czy ciakona, instrumentalna. Że wokalna wydana na nowej płycie jest pierwszym moim wyborem, by pokazać Państwu nowe nagranie. A zarazem, sięgając po album zatytułowany Virtuosissima Sirena, ta wirtuozowska sirena to powiedzmy Barbara Strozzi, pokazuje Państwu po raz kolejny twórczość tej weneckiej kompozytorki, niezwykłej artystki, która w ostatnich miesiącach doczekała się kilku ciekawych nagrań. Ona się nie doczekała, ale my się doczekaliśmy kilku bardzo ciekawych nagrań jej twórczości. Początek XVII wieku, narodziny, nowej estetyki i kolejne płyty, a to duety, a to piękne arie i lamenty i taka właśnie na stałym basie, to już zapowiedziałam teraz dla Państwa. O płycie zaraz opowiem, o kompozytorce przypomnę kilka kluczowych informacji, ale najpierw y, Laura Catrani, włoska sopranistka i solistka nowego nagrania Akademii della Nunciata. Ten zespół prowadzi Ricardo Doni. Anonimowy tekst oprawiony muzycznie przez kompozytorkę Barbarę Strozzi. I podmiot liryczny wyznaje nam, że wolałby umrzeć niż ujawnić swoje uczucia, bo gdy one nie są wzajemniane, to lepiej cierpieć w ukryciu. Piękny bas Ostina to to, co lubimy w dawno, niedawno tak bardzo, że Każdą nowość płytową, gdy tylko taką perełkę nam przynosi. Y Prezentuję Państwu, zaczynając od owych właśnie smaczków, które zawsze zapowiada sygnał naszych piątkowych audycji. A ta nowość płytowa to Laura Catrani, włoska sopranistka i zespół założony w 2009 roku, Akademia della Nunziata. Zespół prowadzi Ricardo Doni, zespół działa w Mediolanie i w tym najnowszym albumie przynosi nam kolejne odczytanie twórczości Kompozytorki, które jak wiadomo w początkach XVII wieku łatwo nie miała. Musiała rzeczywiście przełamywać wiele stereotypów, szukać wsparcia. Na nie mogła liczyć w Wenecji, by na przestrzeni 20 lat, uwaga, wydać 9 zbiorów swoich kompozycji religijnych i świeckich. Ten świecki kunsć doceniamy także słuchając fantastycznych lamentów, poruszających, bardzo rozbudowanych no prowadzących nas gdzieś między recytatywem a arią, bo przecież tu już rządzić ma uczucie. W tym wypadku właśnie afekt lamentu. Nasza pierwsza płytowa nowość kolejny album przynoszący piękne odczytania twórczości kompozytorki weneckiej Barbary Strozzi tam się urodziła w najjaśniejszej republice w 1619 roku. Lament, który pokazuje jej wielki talent dramaturgiczny, opowieści, talent łączenia emocji, poezji która temoc te je przynosi, właśnie z oddaniem muzycznym. Tu fraza rwała się, łamała, chromatyka, wręcz jak łzy, prowadziły nas w otchłanie rozpaczy. Virtuosis Sirena, album z twórczością Barbary Strozzi, to piękne nagranie Laury Catrani, Akademii dell'Annunziata, którą prowadzi Riccardo Doni. A wszystko w dwójce, której Państwo słuchają, 9.31. To się czyta To się czyta W tym tygodniu słuchamy fragmentów najnowszej powieści Jana Ivena. Co możemy wiedzieć?, która ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros. Przez kolejne dni poznawaliśmy uczestników kolacji, na której poeta Francis Blandi czytał owiane legendą sonaty sprzed kataklizmu. Co w nich było, że nagle przepadły?, czyta Szymon Kuśmiter. Kilka dni po tym, jak u Francisa zdiagnozowano chorobę, która miała go zabić, w Guardianie ukazał się artykuł Harriet Gage. Poeta, który odczuwał już silne bóle, wpadł w szał. Jego agenta i rzecznika wydawnictwa zasypywano pytaniami i prośbami o wywiad. Gdzie jest wieniec dla Vivien? W sieci pojawił się tekst, który szybko stał się wiralem. Anonimowy autor informował, że jeden z magnatów naftowych zapłacił Blandiemu 100 tysięcy dolarów za prawa do poematu, który miałby się nigdy nie ukazać. Francis zapytał Vivien, czy miałaby coś przeciwko, gdyby opublikował wieniec. Odparła, że owszem, miałaby. Wybuchła między nimi karczemna awantura, tak określiła ją Vivien w mailu do Jane, ale nie napisała o tym w dzienniku. Dwa dni później odkryła, że ktoś przetrząsnął szuflady w jej biurku. Nie skomentowała tego. Ponieważ Francis nie udzielił żadnego komentarza ani wywiadu, po kilku dniach medialna wrzawa zaczęła cichnąć. Rak, trzustki. Potrzebował tylko dwunastu tygodni po zdiagnozowaniu, by go zabić Pisarz długo nie chciał się wybrać do lekarza i zrobić badań, więc choroba mogła rozwijać się już wcześniej Z dostępnych źródeł wiemy, że Vivien potwierdzała złe rokowania Paraliżuje mnie rozpacz, napisała po sesji chemioterapii, której Francis nie miał zamiaru powtórzyć, zaczął na jej oczach kurczyć się i gasnąć. Ale nadal intensywnie pracował i prawie nic nie jadł. Chciał spotykać się ze znajomymi, w tym ze swoim agentem i wydawcą. Nie życzył sobie tylko, by próg jego domu przekroczyła Harriet Gage. Spędzał dużo czasu z siostrzeńcem Vivien Peterem. Ona starała się wziąć w garść i czymś zająć, więc gotowała dla wszystkich. Francis patrzył, jak goście jedzą i sączą białe wino i niewiele się odzywał poza kilkoma okazjami, gdy ze spokojem rozprawiał o śmierci. Nie narzekał. Dożył 67 lat, co stanowi całkiem niezły wynik. Cieszył się, że jest cenionym i publikowanym poetą i że odnalazł miłość z Vivien. Mówiąc to... Patrzył na nią. Nie mogłam spojrzeć mu w twarz. Tak się wstydziłam, napisała do Jane. Konieczne, wciąż zwiększające się dawki morfiny nie pozwoliły mu wkrótce kontynuować pracy. W rozmowach z żoną nie poruszał już tematu wieńca dla Vivien. To, że nie chciała ukrócić teorii spiskowych i pozwolić mu go opublikować, może wskazywać, że oddała wcześniej zwój Hariemu albo komuś innemu, lub że była w tej kwestii w nietypowy dla siebie sposób zawzięta. W ciągu ostatnich trzech tygodni miał, napisała splątaną świadomość. Przeraźliwie chudy, właściwie nie był sobą. Mamrotał czasami cicho, rozpamiętując starą urazę, kiedy nie poproszono go w 2013 roku o wygłoszenie mowy na pogrzebie Chinea. Potem mobilizował się i leżąc w łóżku poprawiał trzy wiersze, które miały być jego ostatnimi. Chcąc być w tych chwilach z bratem i wesprzeć Vivien, Jane wyjechała nocnym pociągiem z Fort Williams. Miała wysiąść na dworcu Easton o ósmej i dotrzeć do stodoły przed południem. Kiedy Vivien zapukała do niego o dziewiątej, Francis spał. O dziesiątej zajrzała ponownie. Był martwy. Leżał na plecach, z podniesionymi nad głową rękami, jakby się poddawał. Na szczęście miał zamknięte oczy. Chciała wierzyć, że w jego przypadku prawdą było białe kłamstwo, które powtarzają w nekrologach. Zmarł spokojnie we śnie. Oświadczenie wydała szanowna, walcząca z cenzurą organizacja. Jeżeli zmarły Francis Blandy wziął pieniądze od lobbysty w paliw kopalnianych w zamian za milczenie w sprawie kryzysu klimatycznego, to będzie zły dzień dla wolności słowa w tym kraju. A oto szef dużej grupy wydawniczej. Nie wiemy, czy sprzedał się potentatom naftowym, ale jeżeli to prawda, nigdy nie wezmę do ręki jego poezji. Kolejne jeżeli... Cienka osłona trybu warunkowego z trudem chroniła pośmiertną reputację Blandiego. Ale pojawił się również sceptycyzm. Piszący do Financial Times ekonomista zaproponował podejście zdroworozsądkowe. Twierdzenie, że przemysł naftowy w jakimkolwiek stopniu przejmuje się tym, co ma do powiedzenia na temat globalnego ocieplenia nawet najznakomitszy poeta, jest niewiarygodnie głupie. Tak czy owak, przez jakiś czas to podejrzenie unosiło się niczym brzydki zapach w powietrzu. Trzy lata później, w roku 2020, jakiś włoski badacz napisał To, że Blandy wziął pieniądze w zamian za milczenie, było internetowym memem, nie mającym oparcia w faktach. Utrwalił się on w opinii publicznej po zamieszczonym w Guardianie artykule HG. Zagadką jest, dlaczego Wivien nie zabrała głosu w obronie męża. Miała przecież egzemplarz poematu. Mogła oznajmić światu, co w nim jest i dlaczego nie może ujrzeć światła dziennego. Całkiem rozsądne podejście. W tamtych dniach, krótko przed śmiercią Francisa, kiedy w stodołę uderzył medialny huragan, rzecznik wydawnictwa doradził Vivien wyciągnięcie wtyczki routera z gniazdka. Zrobiła to z przyjemnością. Mąż cierpiał i trzeba go było chronić. Zakomunikowała mu, że zepsuło się wi-fi, ale chyba się tym nie przejął. Pracował nad wierszami albo przysypiał po dawkach morfiny. Vivien pisała maile na telefonie, i wysyłała je ze wzgórza nad ogrodem, korzystając ze słabego sygnału telefonii komórkowej. Wszystko w stodole kręciło się wokół podupadającego na siłach Francisa, jego gości i ich przygnębienia. Plotki o łapówce od przemysłu naftowego wydawały się nieistotne. Dla wyrobionych czytelników, którzy pokochali poezję Blandiego, cała historia była kolejnym przykładem bezwstydnej dezinformacji. W oczach tych, którzy w nią uwierzyli, przydawała tylko blasku poematowi. Jeśli warto było zapłacić dużą sumę za to, by nie został opublikowany, musiał to być niezwykły utwór, odznaczający się wyjątkową siłą wyrazu. Czy kiedykolwiek w historii poezja znaczyła tak wiele? Co do Vivien wycięła zaskakujący numer. Rok po śmierci Francisa, po pogrzebie, po wielkim nabożeństwie żałobnym w katedrze w Southwark, telewizyjnym filmie dokumentalnym i nowym wydaniu jego wierszy zebranych, wynajęła stodołę na stałe obcym ludziom. Ostatniego dnia swojego pobytu tam, kiedy wszystkie meble zostały już wywiezione, a nowi lokatorzy mieli się wprowadzić pod koniec miesiąca, ona i Peter wykopali w ogrodzie dół, żeby pochować psa, terriera o imieniu Jack, który umarł dwa dni wcześniej. Tuż obok był grób matki Jacka, Kip. Następnie Vivien przeniosła się do Szkocji, do Jane Kitchener i mieszkały razem aż do śmierci w jej domku w Glenik. Kilka razy odwiedził ją tam Peter, regularnie przyjeżdżała też Rachel. Vivien udało się dobrze zaaklimatyzować w nowym środowisku. Ignorowała wszelkie zapytania badaczy i prasy. Wraz z Jane eksplorowały dzikie ostępy Mojdart. Obie posiadły wszystkie albo prawie wszystkie sekrety Francisa Blandiego. Po śmierci Vivien w 2038 roku jej zapiski trafiły do Biblioteki Bodlejańskiej w Oksfordzie. Gdzie dołączono je do archiwum męża Jane zmarła trzy lata później Nie wiadomo, co się stało z jej prywatnymi papierami Szmonku Schmider przeczytał ostatni już fragment Powieści brytyjskiego pisarza Jana Makiwana. To powieść zatytułowana, co możemy wiedzieć, ukazała się ona nakładem wydawnictwa Albatros w przekładzie Andrzeja Szulca. W poniedziałek zaproponujemy Państwu nową lekturę, tym razem będą to eseje Lori Cumming z tomu Grom z Jasnego Nieba, opowieść o sztuce życiu i nagłej śmierci, które czytać będzie Dorota Landowska. Dawno, niedawno, jak co piątek w dwójce o tej porze jesteśmy z Państwem Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś. Przed nami druga, najdłuższa muzycznie część piątkowego spotkania, w której chcę Państwu przypomnieć dawne nagrania wykonawców. Nowość Bachowska niezwykle ważna ukaże się za, za tydzień w piątek i oczywiście przedstawię Państwu od razu Klaudia Baranowska. W Dawno, niedawno zapowiadając to wydarzenie sięgam po dawne i... Francuskie piękne nagrania tego właśnie artysty. A jest nim Christophe Rousset. Album obrazujący wodę malowaną dźwiękami ukazał się w 2008 roku. To wielkie wodospady, ale też szmer małych strumeków. Wszystkie wybrane na tej wodnej płycie, płycie Lely Lyric zespołu Kristofaruse utwory, fragmenty muzyki scenicznej takich twórców jak Luli czy Ramo fragmentu y, jego scenicznego dzieła Zais, uwertury do tego właśnie dzieła, z, przed chwilą słuchaliśmy. No i oczywiście tematy wodne także w twórczości innych kompozytorów, już nie francuskich, jak Gluck czy Purcell, to Pomysł na album prezentujący wodne utwory doby baroku. Ten francuski repertuar jest to oczywiście szczególnie istotny, bo kto mógł odwiedzić Wersal, zobaczyć to rzeczywistnienie snu, jakim była budowa Wielkiego Pałacu i też projektowanie ogrodów, zwłaszcza spacerując po ogrodach, dziś może docenić sztukę zagospodarowania wody jako elementu krajobrazu. To są fontanny oczywiście. Czasem w tle można usłyszeć też muzykę, która właśnie niegdyś za czasów Króla Słońca i jego następców towarzyszyła codziennemu życiu na dworze, w teatrze dworskim, czy w kaplicy. Tam i Również usłyszeć można, jak rozstępują się wody Jordanu. Przypominam Państwu, że wielkie ceremonialne religijne, zatem utwory pisane dla Króla słońce to także muzyczny teatr. No i to jest ten nurt oficjalny, który chciałam przywołać sięgając po dawne nagranie Le Long Lyric. Z tym zespołem, z Kristofem Rousset spędzimy czas do... 11 dziś w dawno, niedawno, by za chwilę pokazać drugą stronę monety. Rewers. A jest to muzyka intymna, tworzona dla króla słońce już pod koniec jego życia, koniec panowania. Przypominam, zmarł w 1715 roku. Muzyka, której słuchał sam w niedzielne popołudnia. I to jest twórczość François Couperin'a, słynne koncerty królewskie. Także posłuchamy ich w wydanym w 2019 roku nagraniu Christopha Russe. To piękne wspomnienia, które przygotować mają nas do słuchania nowej bachowskiej płyty, sonat na da gamba i klawesyn. Jakie ten artysta, Christophe Russe, nagrał z gambistą, wiolonczelistą, który także za chwilę się pojawi w ramach Le Lyric. To świetny artysta, z Sakai. Zanim Matsushi Sakai i Christophe Russe będą grać w dwójce, w dawno-niedawno sonaty na Wioleta Gamba i Klawesyn, teraz oni, a także inni muzycy w kameralnym składzie Le Talon teraz już nie będzie wersalskiej pompy i przepychu, wykonają właśnie te intymne Koncerty królewskie. Muzyka, która jest wyzwaniem dla wykonawców, również z tego powodu, że właściwie kopera hmm, nie określił tu dokładnie składu, jaki ma wykonywać owe cztery koncerty królewskie, le Royaux. to um, daje wielkie pole do popisu, jakie wybrać instrumenty koncertujące. Oczywiście we Francji tak ulubiany był flet, obój, a może to być viola da gamba, można je grać tylko na klawesynie. Oczywiście, Couperin zresztą o tym także wspominał. Klawesyn, skrzypce, flet, obój, viola da gamba, fagot i daje wolność wykonawcom. Couperin wymienia też w ustępach tekstów dotyczących koncertów królewskich, nazwiska znakomitych muzyków, z którymi sam wykonywał koncerty jako klawesynista oczywiście, a powstawały w latach 1714 15 właśnie tuż przed śmiercią króla słońca Ludwika XIV, być może właśnie z myślą o monarsze, o tym wyczuwalnym zmierzchu jego panowania i schyłku życia to y, jednak muzyka, w której nie ma żadnej dekadencji czy rozpaczy. Jest po prostu piękna, świeża, pełna barw, ale jest to muzyka do kontemplacji. Nie ma mroku, jest światło, ale musi być otwartość na tego typu narracje. Jeśli oczekują Państwo muzyki, która z francuskim barokiem się kojarzy, jako muzyki, która podnosi na duchu nawet ta przed chwilą scena z dzieła Ramon przynosi to podnoszenie na duchu przez energię, przez no, rodzaj jakiegoś malowania, też potęgi dźwiękami, to tutaj będziemy na duchu budować się przez kontemplację czystego piękna, pasteli, jakie w tej muzyce dominują. Czwarty koncert królewski w nagraniu Le Talon Lyric i w ramach tej właśnie orkiestry małego właściwie składu tutaj zespołu jest także Atsushi Sakai grający na violi da gamba. Na klawesynie prowadzący całość Christophe Rousset Le Talon Lyric i koncert czwarty ze zbioru e, czterech koncertów królewskich wydanych siedem lat po śmierci króla w 1722 roku.